Przepraszam, co pani robi? Gotuję pierogi. A ty umiesz gotować? Nie bardzo. Tylko ryż. Moja mama gotuje bardzo dobrze. Ja nie lubię. Aha, to szkoda. Wiesz, może Karol robi coś interesującego?